To są informacje Polskiego Radia 24. Polski żołnierz ranny podczas misji pokojowej w Libanie. Jego pojazd najechał na minę Pułapkę. Prezydent Karol Nawrocki kończy wizytę w Teksasie. Dziś spotkał się z amerykańską kolonią. W Kościele Katolickim dziś Niedziela Palmowa. Sprawdzimy, jak to święto obchodzono w Łowiczu. Minęła godzina 22. Radosław Siennicki, zapraszał. Polskiemu żołnierzowi rannemu w Libanie nie grozi niebezpieczeństwo. Wczesnym popołudniem pojazd, którym poruszał się wojskowy, najechał na minę pułapkę. Polak odniósł niewielkie obrażenia głowy. Żołnierz służył w Libanie w ramach misji pokojowej ONZ. Jak dowiedziało się Polskie Radio, do wypadku doszło w okolicach miasta Jbeil. Więcej na ten temat Milena rashid Trzechab. Rejon Bindżbejl jest w ostatnich dniach regularnym polem bitwy między Hezbollahem a Izraelem, którego armia dokonuje inwazji na południowy Liban. Lokalne media informują, że naloty trwają nieprzerwanie, a ich ofiarami są także cywile. Do samego miasta Izraelczycy jeszcze nie weszli. Członkowie misji pokojowej ONZ w południowym Libanie starają się prowadzić działania na granicy możliwie normalnie, choć jak podkreślają, praca w warunkach wojennych jest bardzo trudna. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa wzdłuż tzw. błękitnej linii, linii demarkacyjnej dzielącej Izrael. I Liban. Siły pokojowe Unifil pilnują też przestrzegania warunków zawieszenia broni zawartego po wojnie Izraela z Hezbollahem w 2006 roku. Personel Unifil liczy obecnie około 8300 osób z 47 krajów. Z Polski jest obecnie 140 żołnierzy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milan Rashid-Szechab. Misja pokojowa to misja, w której także można stracić życie, powiedział w TVP Info dr Andrzej Byrd. Były minister spraw zagranicznych zapytany o to, czy w wyniku trwających w Libanie działań militarnych Polska może wycofać się z misji pokojowej. Odparł, że potrzebna jest na to zgoda ONZ. Decyzję, jaką my podejmiemy, to podejmą polskie władze. Polska się może z tego wycofać. Tu nie ma kłopotu, ale to musi być uzgodnione oczywiście z Narodami Zjednoczonymi, bo nie możemy po prostu czmychnąć w cudzysłowie z miejsca, gdzie akurat może się okazać, że nasi żołnierze z tej misji będą na przykład pod ostrzałem. Wypadek, o którym mówimy, nie dotyczy walk. On dotyczył natknięcia się na minę, czy najechania na minę. Zdaniem byłego ministra, mina mogła być pozostałością po poprzednim konflikcie. O północy zaczął obowiązywać pakiet obniżający ceny paliwa. Ustawy w piątek przyjął Sejm i Senat, a następnie podpisał je prezydent. Wczoraj pakiet został opublikowany w dzienniku Ustaw. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak. Pakiet o nazwie Ceny Paliwa Niżej obniża VAT i akcyzy na paliwa. Zabiegów, które mają poprawić sytuację kierowców jest jednak więcej, zapowiadał w tym tygodniu premier Donald Tusk. Ma okres stosowania obniżonych stawek podatkowych VAT-u i akcyzy wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa. Wprowadzone rozwiązania będą obniżały ceny o złoty 20 groszy zł za litr paliwa, ale nie wszystko zależy od rządu, mówił premier. Ale z drugiej strony będzie zawsze ten znak zapytania, jaka jest sytuacja na rynkach światowych, czyli cena w hurcie, sytuacja globalna, no bo to też ma wpływ na ceny. Premier powiedział, że korzyści z obniżek mają odczuć konsumenci. Nie chce, żeby były źródłem zysku dla przedsiębiorców. Dodał, że w razie potrzeby ceny na stacjach mogą być kontrolowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Rząd zapewnia, że niższe ceny paliw zobaczymy na stacjach od wtorku. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Dallas z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej zasłużonym przedstawicielom Polonii wręczył odznaczenia państwowe. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślał, że mimo spędzenia dużej części życia poza granicami kraju, odznaczeni pielęgnują wartości i postawy związane z ich ojczyzną. Spotykamy się dzisiaj my, współcześni. Mamy naszych wspaniałych odznaczonych, którym Rzeczpospolita jest po prostu wdzięczna. I chcę do Państwa powiedzieć, że jesteście Państwo dzisiaj w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej. Tu w tym pierwszym rzędzie każdy z państwa odznaczonych, każdy indywidualnie i osobiście składa się na pewien obraz naszej narodowej wspólnoty i Polski. Wczoraj w Teksasie Karol Nawrocki wziął udział w konferencji amerykańskich konserwatystów. Podczas wystąpienia przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji i bronił sojuszu NATO. Zapewnił, że Polska chce pozostać w Unii Europejskiej, ale krytykował politykę energetyczną imigracyjną oraz biurokrację Brukseli. Ponadto prezydent odwiedził zakłady firmy Lockheed Martin specjalizującej się w produkcji myśliwców F-35. Polska zamówiła 32 takie maszyny. Pierwsze mają trafić do kraju w maju. W Kościele Katolickim wierni święcili dziś Palmy to na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a więc bezpośrednie przygotowanie do świąt wielkanocnych. W Łowiczu obchody od kilku lat, kilku lat mają szczególnie barwny charakter. Na procesję i święcenie palm przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z całej Polski. Podczas święcenia przeważają własnoręcznie przygotowane palmy nie się owija takim cienkim drucikiem. Barwinek, można gałązki tej po palmy. Tu i tu, kotki, troszeczkę kwiatuszków. Suszone kwiatki, obrówka, zboże z tamtego roku, żyto w bazie. Pierwszy raz w życiu chciałyśmy zobaczyć tą procesję tutaj z palmami w Łowiczu sławetną na całą Polskę. Mamy dwie swoje palmy, ale kupiłyśmy sobie tutaj dodatkową, bo takiej pięknej jeszcze nie widziałyśmy. Dzieci są małe, także sprawia im to przyjemność. Nie chcieliśmy kupować, tylko po prostu, żeby mieć swoją taką na pamiątkę. Po Wielkim Tygodniu palmy zgodnie z tradycją są spalane. Uzyskany z nich popiół wykorzystuje się podczas środy popielcowej w następnym roku. Polscy piłkarze przygotowują się do wtorkowego meczu ze Szwedami. Stawką jest awans na Mistrzostwa Świata. Finałowy mecz barażowy odbędzie się na Frenz Arena w Solnie na północ od Sztokholmu. Selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban stwierdził, że Szwedzi mimo słabych występów w eliminacjach i zmiany trenera mogą okazać się wymagającym przeciwnikiem. Zwycięstwo z Ukrainą, no oni są na pewno na, na wielkiej, wielkiej fali takiej pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie, wiedzą co się stało w eliminacjach, a i tak mają szansę, żeby pojechać na mundial. Mecz Szwecja-Polska we wtorek, początek o 20.45. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro czeka nas pochmurny dzień. Na zachodzie i południowym wschodzie spadnie deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie możliwe też burze i opady krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza nad morzem, przez 11 w centrum do 13 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 2 do 5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś rządzą kobiety. Nie tylko dziś, mam nadzieję. Zbliżenie. Usłyszeli już Państwo ten głos, który dziś będzie Państwu mówił o kobiecych historiach. Anna Kowalczyk, pisarka, dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia, choć nie tylko, i autorka książki Brakująca połowa dziejów, tom drugi Nowa historia kobiet na ziemiach polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy to jest taka książka, której szukałaś jako czytelniczka? To jest taka książka, którą sama chciałaś przeczytać? Dokładnie tak było. To była moja pierwotna i naprawdę szczera motywacja. Ja... Pewnie bym się nie odważyła. Długo w ogóle nie śmiałam myśleć, że to ja mogłabym napisać taką książkę, ale szukałam jej, jej długo i trafiałam na próby syntez dotyczące epok. Oczywiście i wówczas w 2018 roku, kiedy ukazywał się tą pierwszy, jak i teraz, Cieszymy się wielkim bogactwem kobiecych biografii. Przybywa ich z roku na rok, czytamy je, zwykle one są pióra autorek. Cieszymy się nimi i wspaniale, że one są. Ja jednak potrzebowałam spojrzenia z lotu ptaka i przede wszystkim odpowiedzi na te no, dla mnie fundamentalne pytania, których ani nie zadawano, ani tym bardziej nie udzielano mi na nich odpowiedzi w szkole. Czyli na pytanie o źródła dyskryminacji kobiet, o to dlaczego do dziś kobiety borykają się z konsekwencjami tego, że nie urodziły się mężczyznami i na rynku pracy, i w życiu prywatnym. Częściej, i o tym piszę akurat w drugim tomie, niepomiernie częściej są ofiarami przemocy, głównie we własnych domach, ale przecież nie tylko. I mnie zawsze nurtowało pytanie, dlaczego tak jest? I czy tak musi być? I czy tak zawsze było? Bo ja wychowałam się w domu bardzo równościowym. Moi rodzice byli małżeństwem niezwykle partnerskim. Ja jako mała dziewczynka, a potem dorastająca dziewczyna nigdy w życiu nie usłyszałam, że coś nie jest dla mnie z tego tylko powodu, że jestem dziewczyną. Ale widziałam, że świat wokół mnie i świat moich koleżanek bardzo wielu, zwłaszcza takich, które miały braci, tak nie wyglądał. I że w jakimś sensie jestem wyjątkowo szczęśliwa i uprzywilejowana, nie zdając sobie sprawy z tego, że płeć bywa obciążeniem. Przekonałam się o tym dopiero, jak zaczęłam pracować dziennikarsko i trafiłam do redakcji ekonomicznej nieistniejącego już Radia PIN. I przyjrzałam się tym twardym wskaźnikom dotyczącym luki płacowej, niewystarczającej czy zupełnie nierównej reprezentacji kobiet we władzach wszelkich ciał, czy to spółek Skarbu Państwa, czy uniwersytetów, czy nawet mniejszych przedsiębiorstw. I ja w jakimś sensie potrzebowałam odkryć dla siebie, która nie miałam tego doświadczenia, że płeć... Bywa problemem, bywa obciążeniem i rzeczywiście to czy przyjdzie się na świat w różowym czy, czy niebieski, w niebieskich śpiochach determinuje bardzo wiele spraw. To ja teraz dorzucę, że płeć owszem bywa obciążeniem, bardzo poważnym, ale to czasem też dotyczy mężczyzn. Absolutnie tak. I o, tym... I o tym rzeczywiście staram się też nie zapominać i pisać w obu tomach brakującej połowy dziejów. To nie jest przyrodzona kondycja męska dyskryminować kobiety. Jednocześnie jest to przyrodzona kondycja systemu, w którym żyjemy, czyli patriarchatu. I jestem przekonana i absolutnie się tutaj zgadzam z tym, że to jest system, który krzywdzi również mężczyzn i te bardzo często nierealistyczne Oczekiwania czy przymusy, którym podlegają również mężczyźni są ogromne i cieszę się, że są badacze, tacy jak profesor Śmieja na przykład, którzy problematyzują też męski gender i to jaką cenę mężczyźni płacą za to. Że dzielimy świat właśnie tak równo na pół i rozdajemy rolę nie zawsze zgodnie z preferencjami, talentami, czy marzeniami danych osób. Czy możliwościami, oczywiście. A ja sobie pozwoliłem na ten wtrend, bo odnoszę czasem wrażenie, że Różnego rodzaju postulaty wolnościowe idą w kierunku wojny kogoś z kimś. To zawsze musi być ktoś przeciw komuś, zawsze ktoś musi być lepszy, a ktoś gorszy. Ktoś na górze, a ktoś na dole, co jest w moim odczuciu kompletnie bez sensu, bo nie w tym rzecz. I nie nie tu w problem. tym. Z drugiej strony jednak, no, nie sposób ja przynajmniej staram się nie, nie, nie wylać tu dziecka z kąpielą i, i jednak dyskryminacja ze względu na płeć istnieje i przywileje męskie są też często faktem, a w tych wielu kwestiach, o których mówimy, jak nierówności na rynku pracy, czy też nierówne obciążenia pra nieodpłatną pracą domową, to rzeczywiście mężczyźni tutaj Musieliby się chcieć podzielić tak, tą pracą albo też tą płacą, tak, kiedy mówimy o nierówności wynagrodzeń. Nie unieważnia to jednocześnie tego, że te obciążenia czasem też no właśnie rykoszetem odbijają się na mężczyznach. Ja piszę o tym w drugim tomie brakującej połowy dziejów, że w jakimś sensie zepchnięcie czy domyślne Odesłanie kobiet jako matek do opieki nad dziećmi, zajmowania się domem, zawsze w pierwszej kolejności ma też dla nich samych wiele zalet i bywa źródłem przewag. Na pewno ci słuchacze, którzy nas teraz słuchają i walczyli w sądach o opiekę nad dziećmi w, w przypadku czy w trakcie rozwodu... Odczuli to, tak, że domyślne przyznawanie i kojarzenie kobiet z tą opieką dla wielu mężczyzn wiąże się z tym, czy kończy się tym, że w przypadku rozstania mają utrudniony kontakt ze swoimi dziećmi, a to, że to od nich oczekuje się, że będą zarabiać na te rodzinę wtedy, kiedy kobiety będą mogły Oczywiście też trudzić się, ale również cieszyć się urlopem macierzyńskim. To też dla nich jest koszt. Bardzo wielu mężczyzn walczy teraz o to, żeby móc cieszyć się swoim rodzicielstwem i budować więź ze swoimi rodzicami. Ale czasem słyszą od pani w kadrach, kiedy chcą wziąć swoją część urlopu rodzicielskiego, no jak to, co to dziecko matki nie ma. Więc to są dwie strony tego samego medalu. i Ja jestem przekonana, że... To nie jest gra o sumie zerowej i że na większej różnorodności, a mniejszej dyskryminacji możemy wszyscy tylko zyskać. Do tego moja wypowiedź miała zmierzać. Wracamy do książki, do brakującej połowy dziejów. Kończy się miesiąc historii kobiet, marzec. Od pierwszego tomu minęło dobrych kilka lat. Czy w tym czasie sporo się zmieniło i ten drugi tom pisało się łatwiej, bo źródeł było znacznie więcej? Pisało się go trudniej bo ja też zyskałam z pewnością większą świadomość też tego, ile raf zawiera w sobie pisanie o historii kobiet. Jedną z takich, która myślę, że wymaga do dziś powtarzania i, i jakby uwypuklania jest to, że my zachwycając się odkrywaniem bohaterek, po latach, dekadach czy nawet stuleciach przemilczania ich roli w, w dziejach Polski czy świata czasem popadamy w tony hagiograficzne i mamy pewne trudności, żeby pisać o bohaterkach negatywnych albo niuansować jakoś te postaci, które mają niewątpliwie wielkie osiągnięcia, ale podobnie jak męscy bohaterowie też były ludźmi. Albo też każda artystka zapomniana nagle dziś okazuje się być artystką genialną, dlatego że była zapomniana, a nie genialna. To też się zdarza. To jest oczywiście kwestia oceny. Ja jednak jestem przekonana, że bardzo wiele genialnych artystek naprawdę było zapomnianych. Bardzo wiele genialnych artystek nie miało szansy się w ogóle wykazać, bo też trzeba pamiętać, że edukacja artystyczna była domeną i przywilejem wyłącznie mężczyzn, właściwie aż do początków XX wieku i oczekiwanie, że będzie tyle samo wielkich artystek, co artystów, jest nierozsądne, no bo nie mogło ich być tyle samo w sytuacji, w której nie były one dopuszczane do edukacji nie tylko akademickiej, ale też takiej czeladniczej w pracowniach mistrzów. Linda Nochlin swój legendarny esej, Dlaczego nie było wielkich artystek, temu poświęca, no i mówi, że z tego samego powodu, dla którego nie było wielkich eskimowskich tenisistów, po prostu nie mogło być i kropka. A Jednocześnie bardzo się cieszę, że my się tak e, teraz upajamy i zachłystujemy i książkami Sylwiziętek i wystawami artystek. Ja byłam na tej lubelskiej wspaniałej wystawie już zamkniętej niestety w ubiegłym roku Co babie do pędzla, gdzie zgromadzono na w sumie niewielkiej przestrzeni setki prac naprawdę wybitnych, które z różnych powodów nadal nie są eksponowane w polskich muzeach. My do dziś tak naprawdę nie wiemy, jaki jest ten odsetek kobiecych dzieł w tych wszystkich miejscach, w których my oglądamy sztukę, bo kiedy taką ankietę próbowano przeprowadzić kilka lat temu, to odpowiedziało na nią tylko Warszawskie Muzeum Narodowe i przyznało uczciwie, że 4%. Dzieł eksponowanych to są dzieła, które są autorstwa artystek różnych specjalności, ja się nie obawiam tego, że my nadmiernie kogoś docenimy. Myślę, że ciągle jeszcze mamy wielką pracę do wykonania, żeby te osoby, które absolutnie na nasze uznanie zasługują wyciągnąć z niebytu i z cienia. Przywołuję Panią do porządku, Pani redaktor. Wracamy do książki. Drugi tom. Pisało się go trudniej, bo też pojawiła się świadomość pewnych raf. Mianowicie niebezpieczeństwo hagiografizowania pewnych życiorysów. Co jeszcze? No przede wszystkim postanowiłam zająć się historiami trochę mniej oczywistymi niż te, które my znamy z takiej naszej klasycznej, tradycyjnej edukacji czyli nie sferą publiczną, tym zajmowałam się w pierwszym tomie, gdzie pisałam o historii edukacji kobiet, o historii pracy, o historii emancypacji, rozumianej jako dochodzenie do równych praw, ale też o historii kobiet w religii, która jest bardzo nieoczywista i okazuje się być enklawą emancypacji, od średniowiecza poczynając, zupełnie inaczej niż my dzisiaj kojarzymy rolę kobiet w różnych religiach świata. A w drugim tomie chciałam się zająć sferą bardzo rzadko przez historiografię głównego nurtu podejmowaną, czyli sferą prywatną, sferą domową, sferą ciała i seksualności, ale także niezwykle stabuizowanej, a w tej chwili jednej z najbardziej palących kwestii związanych z płcią, czyli historią przemocy. Dlatego, że cielesność jest polityczna, ma potencjał historyczny, bo ona też kształtuje funkcjonowanie ludzi w świecie? Dlatego, że cielesność stała się przeznaczeniem kobiet i zwłaszcza funkcja macierzyńska jest jedną z tych praprzyczyn w ogóle nierówności w świecie. I nie ona sama, bo mamy na to liczne dwody, ja o tym piszę, ta niezwykła kobieca zdolność dodawania życia i powoływania na świat nowych ludzi nie zawsze była dla kobiet obciążeniem czy ciężarem, czy powodem, żeby je ze sfery publicznej eliminować albo zamykać w domu. Kiedyś była źródłem kobiecej mocy i mamy na to... Ja właśnie teraz wróciłam z Malty i z Gozo i widziałam te wspaniałe, neolityczne Wenuski, które są jednym z licznych śladów kultu kobiecego ciała i kobiecej płodności, więc to nie zawsze było tak, że ta anatomia, fizjologia, no a przede wszystkim rola matki Kobiety spychała na margines życia publicznego, czy też w związku z tym historii. Jednocześnie nie sposób od tego abstrahować. Również dziś, kiedy mówimy o tych do dziś niezałatwionych kwestiach związanych z płcią, takich jak nierówność wynagrodzeń, czy nierówność reprezentacji wszędzie tam, gdzie jest władza, prestiż i pieniądze, to zwykle okazuje się, że tym punktem zwrotnym, tym momentem, w którym kobiety korzystające z przywileju edukacji uczące się, studiujące na równi z mężczyznami i osiągające niegorsze wyniki jako, jako studentki chociażby, nagle zaczynają zupełnie odjeżdżać, jeśli chodzi o swoje perspektywy i karierę również w wynagrodzenia w momencie, w którym zostają matkami. I to jest y, prawda tak samo dziś, jak i przed stuleciami. I chciałam opowiedzieć z jednej strony o tym, jak niezwykle y, ważnym punktem zwrotnym w życiu kobiet było i jest macierzyństwo, ale też pokazać ewolucję, czy w ogóle to, że macierzyństwo też ma historię. I że są zawody niedoceniane do dziś i prestiżowo i finansowo, takie jak zawód położnej, kiedyś akuszerki, które również mają swoją historię i którym... Zawdzięczamy, już powiem tutaj szumnie, jako gatunek ludzki w ogóle nasze przetrwanie. Ja od tego wychodzę rozmawiając z paleobiolożkami, które przekonują, że położnictwo jest jednym z największych wynalazków ludzkości, bo nasza biologiczna ewolucja, nasze wielkie mózgi, postawa dwunożna sprawiła, że, że ludzkie porody są niezwykle trudne i bardzo ryzykowny. I gdyby kobiety nie nauczyły się pomagać sobie przy porodach, to być może nie przetrwalibyśmy jako gatunek, bo nie dość dużo z nas i matek i dzieci takie porody byłoby w stanie przetrwać. Więc staram się przyglądać takim sferom, które do podręczników historii się nie załapały, bo nie są wojną albo polityką, a jednocześnie, jestem o tym głęboko przekonana, są fundamentalne dla zrozumienia naszych dziejów. Wspomniałeś, że macierzyństwo to jest w życiu kobiety matki moment zwrotny. Ja dodam jeszcze, że z perspektywy ojca pojawienie się dzieci na świecie to też jest moment zwrotny. Od kilku dopiero tak naprawdę dekad. I to też nie dla wszystkich. Jednak y, dzieci były i do dziś w bardzo wielu przestrzeniach i miejscach są przede wszystkim sprawą kobiet. I ja się oczywiście cieszę z tej zmiany. Też dosłownie dziś w Radiowej Trójce mój antenowy partner Krzysztof Łoniewski prowadził rozmowę o ojcostwie z naszymi słuchaczami, którzy opowiadali o swojej roli taty. W sposób, który był, byłby zupełnie nie do pomyślenia jeszcze 100 lat temu. I są tacy, którzy to jeszcze pamiętają, że tata to był ten, którego się bano, tata to był ten, którego całowano w rękę. Dziś tata jest kimś zupełnie innym i to też jest, myślę, wspaniałe nie tylko dla nas kobiet, które mamy takich partnerów, z którymi możemy się podzielić opieką, nie tylko dla naszych dzieci, które mają dwoje drogich rodziców i dwie pary uszu do wysłuchania o swoich problemach, ale również dla, dla samych mężczyzn, którzy mogą się cieszyć tym wspaniałym czasem i tym wielkim przywilejem budowania relacji z człowiekiem, którego się powołało na świat. To jeszcze jedno wyjaśnienie. Nie chcę być reprezentantem męskiej części ludzkości. Dzielę się swoimi przemyśleniami i swoimi wrażeniami. Ja to bardzo szanuję i też jestem, jestem gotowa odpowiadać na, na twoje zasadne wątpliwości, ale też chcę je umieścić w kontekście historycznym. Poświęciłam mu wiele czasu mhm. i też widzę tę zmianę doceniam ją, a jednocześnie chcę, żebyśmy pamiętali, że ona jest bardzo młoda, bardzo świeża. No, oczywiście, że tak. I rzeczywiście też była bardzo brzemienna w skutki dla i matek, i ojców, i dzieci. To, co mówię, to są nie tyle wątpliwości, co takie uporczywe, być może natrętne i irytujące przypominanie, że jednak Mamy yin i Yang i to powinno stanowić całość. To jest mój ideał, do którego powinniśmy, myślę, dążyć? Czy to się uda? Nie wiem. Mój też i myślę, że ja staram się swoim pisaniem też jakoś dołożyć cegiełkę do tego ideału, który jednakowoż przez całe stulecia tak nie wyglądał. No. Ta dysproporcja zarówno obowiązków, jak i przywilejów pomiędzy płciami zaburzała in i Yang w sposób drastyczny. Ja staram się wytłumaczyć, dlaczego tak było, pokazać, że nie zawsze tak było. Też po to, żeby przekonać być może kilka osób, że tak nie musi też na zawsze być. To są dla mnie te cenne momenty, kiedy ja słyszę od moich czytelników, czytelniczek, ale też słuchaczy i słuchaczek, bo o brakującej połowie dziejów opowiadam na antenie trójki co poniedziałek, że to są historie, często z dawnych czasów, które rezonują współcześnie i które nas uczą pewnych rzeczy przydatnych dziś, bo ja jednak jestem zanurzona w, we współczesności, też jako dziennikarka, która obrabia rzeczywistość każdego dnia. Interesuje się historią po coś. Ja uważam, że ona, nas, ona może być nauczycielką życia, jak to mówi piękne łacińskie pożekadło, ale ją naprawdę trzeba znać. A ta historia, którą my znamy, czasem nam się wydaje, że ją znamy, to znaczy ta, której nas uczono w szkołach, jest historią... Delikatnie rzecz ujmując połowiczną, niepełną, a ja myślę sobie coraz częściej, że po prostu przekłamaną i nieprawdziwą. To znaczy historia, w której kobiety praktycznie nie są reprezentowane. I nie mówię tego dlatego, że mi się tak zdaje, tylko dlatego, że to zostało już wielokrotnie policzone i udokumentowane. W kursie obowiązkowym historii, jaką odbierają uczennice i uczniowie polskich szkół do dziś, Postaci kobiece wymienione z imienia, nazwiska bądź miana to jest około 4%. Z czego połowa to są postaci mityczne i fikcyjne typu boginie z mitologii greckiej. Świat tak nie wygląda, że jest na nim 2% kobiet i historia świata też nigdy tak nie wyglądała. A my takiej historii się uczyliśmy, wobec czego mamy tutaj dużo do nadrobienia. Również po to, żeby rozumieć współczesność. A w książce, wracam do niej uparcie, jest rozdziałów 7. Ciało i umysł, macierzyństwo, miłość i seks, uroda i moda, ruch i sport, przemoc i dom. Wspomniałaś, że dla ciebie szczególnie istotny jest ten szósty dotyczący przemocy. Tutaj pojawia się m.in. postać Zofii frontczakówny o mężu Paluchowej, zwanej Piękną Zośką. Postaci, którą Państwo mogą kojarzyć, nawet nie wiedząc o tym. Z mnóstwa e, obrazów. Z mnóstwa obrazów młodopolskich e, mistrzów, którzy namiętnie malowali piękne chłopki. One właśnie bardzo często miały twarz Zofii Paluchowej, która rzeczywiście była osobą niezwykłej e, urody. Też świetnie wpisywała się w ten ideał właśnie niewinnej chłopki, czystej, będącej uosobieniem natury i właśnie też cnót wszelkich. Czego nie można powiedzieć o paluchu. Czego nie można powiedzieć o jej mężu, który okazał się nie tylko domowym tyranem i brutalem, ale też w okrutny sposób. Najpierw swoją żonę nękał i katował, a później zamordował. I ja opowiadam o niej i przywołuję tę historię również z tego powodu, że ona jest emblematyczna dla wielu historii przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, która bardzo często działa się i do dziś dzieje przy milczącym współudziale poniekąd. Chyba należałoby użyć tego mocnego określenia świadków i świadkiń, którzy odwracają głowę i Starają się nie widzieć tej krzywdy. Cała Polska dyskutowała przed kilkunastoma tygodniami o nowym filmie Wojciecha Smarzowskiego: Dom Dobry. I ja mam taką roboczą tezę, że to naprawdę nie jest przypadek, że 2,5 miliona osób obejrzało ten film w kinie. Ile już go w ogóle obejrzało, to trudno nawet teraz liczyć, bo on jest w platformach streamingowych dostępny, więc myślę, że wielokrotnie więcej. To jest jakiś absolutny rekord, mimo że to jest film ogromnie trudny. i Jak większość filmów z zresztą. Tak, ale chyba ten szczególnie, myślę, że też dla wielu mężczyzn. Mój osobisty mąż miał Duży problem, żeby wytrwać na nim do końca, bo jest to obraz bardzo y, brutalny, bardzo dosłowny, ale jak też przekonują te osoby, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy, wcale nie przerysowany i bardzo niestety realistyczny. No i dlaczego y, tak bardzo wiele osób w Polsce chciało, czy poczuło, że musi, powinno go obejrzeć? No bo niestety doświadczenie przemocy, przemocowego domu domowej tyranii, która nie zawsze jest fizyczna, czasem jest psychiczna, czasem jest ekonomiczna, czasem ma postać obsesyjnej kontroli, kontrolowania tego, z kim się kobieta spotyka, czytania jej korespondencji, wydzielania jej pieniędzy. Nagle okazało się, że to jest doświadczenie, z którym mniej lub bardziej mieliśmy wszyscy do czynienia. Być może w naszych własnych domach, a być może po sąsiedzku to jest problem, którego nie udało się rozwiązać. Ja piszę o tym, jak długi, historyczny ogon on ma. Anna Kowalczyk, pisarka, dziennikarka Radiowej Trójki, dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama. Marian, a. a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z MediaExpert. Media expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo? No. Teraz w MediaExpert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl O reklamie. Powtórka programu. Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewiczka Farmia. Dzień dobry, dzisiaj ze mną i z państwem pułkownik Grzegorz Wawrzynkiewicz, szef dyrektor Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Witam serdecznie Panie Pułkowniku. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry wszystkim Państwu. Pozostajmy przy stanowisku Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Zaczniemy od tematu najbardziej aktualnego, który podejrzewam, że wielu młodych ludzi interesuje, czyli o kwalifikacji wojskowej. Ona oczywiście odbywa się co roku. To nie jest nic strasznego. Nie ma się co tego bać. I zaraz Pan Pułkownik wytłumaczy. O co chodzi? Kto może się spodziewać tego wezwania ta, ta kwalifikacja trwa od początku roku. Będzie jeszcze trwała i trwała i trwała do takiej, powiedzmy, że bardzo wczesnej wiosny. Po to właśnie, żeby co dostało wojsko? Tak. Kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się z dniem 2 lutego bieżącego roku i będzie trwała przez najbliższe trzy miesiące. Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest planowane na dzień 30 kwietnia. Jest to kluczowy element systemu obronności kraju i udział w niej jest obowiązkowy. Kwalifikacja wojskowa, pani redaktor, to nie mobilizacja, to nie pobór. To jest tylko i wyłącznie założenie ewidencji dla osób, które wchodzą do systemu naszego wojskowego, jak również określenie zdolności fizycznej, jak i psychicznej osób, które stawiają się na kwalifikacji wojskowej. Panie pułkowniku, kogo obejmie w tym roku, obejmuje ta kwalifikacja? Jakie to są osoby, czy to są tylko mężczyźni, czy też kobiety, bo to też często takie pytania się w przestrzeni publicznej pojawiają wśród tych osób, które no właśnie dostają taki kwitek z poczty. Kwalifikacja wojskowa obejmuje w tym roku prawie 250 tysięcy osób. Są to w tym 15 tysięcy kobiet. Są to osoby, które w tym roku kończą 19 lat, czyli obejmuje rocznik 2007 i to jest w tym momencie docelowy, docelowa grupa osób, które będą wzywane na kwalifikację wojskową, jak również wszystkie te osoby, które do tej pory nie stanęły na kwalifikacji wojskowej i są wzywane do, przez wojskowe komisje przez, przez właściwe organy celem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej. No to rozumiem, że taka kwalifikacja nie boli, nie boli. Co to się tam dzieje, jakby tym młodym ludziom opowiedzieć, którzy jeszcze się na tej kwalifikacji nie stawili, a przecież mamy luty, więc jeszcze jest, tak jak pan powiedział, do końca kwietnia dużo czasu, jeszcze pewnie wiele osób dopiero dostanie do skrzynki pocztowej takie wezwanie? E, tak, oczywiście. Każdy, każdy z tych osób dostanie stosowny dokument do skrzynki pocztowej i kwalifikacja wojskowa nie boli. Proszę się nie obawiać, Także wszyscy młodzi ludzie, którzy otrzymają stosowne wezwanie skierowane przez jednostki samorządu terytorialnego do stabilnictwa w Komisji, komisji Lekarskiej, muszą po prostu udać się ze stosownym dokumentem do tej komisji, czyli dowodem osobistym, który na podstawie tego będziemy mogli wprowadzić do systemu ewidencji. W przypadku osób, które mają jakiekolwiek schorzenia i co skutkuje ewentualnym przydziałem innej kategorii zdrowia, aniżeli kategoria A, powinni ze sobą posiadać również dokumentację medyczną potwierdzającą ich stan zdrowia. Wówczas właściwe osoby, czyli w tym przypadku lekarz, wydaje zupełnie inne tutaj orzeczenie, aniżeli kategoria A. Rozumiem, że to już te czasy minione w ogóle nie są aktualne, bo kiedyś, dawno temu, no to te osoby młode, które miały iść na kwalifikacje, zwłaszcza na tę komisję lekarską, no to bardzo często też było tak, że nie wiem, udawały, że coś jakieś schorzenia mają, nie chciały mieć tej kategorii A. Teraz mam wrażenie chyba, że też wśród młodych ludzi no już nie ma czegoś takiego, że będziemy udawać, że jesteśmy niezdolni do służby, że chyba nawet podejrzewam, że w niektórych środowiskach w dobrym tonie jest mieć książeczkę z tą właśnie literką A. Tak, panie Redaktor. W chwili obecnej widzimy tendencję całkowicie inną, aniżeli to było w minionych latach. Teraz nawet sytuacja wygląda w ten sposób, że zgłaszają się do nas, do Wojskowych Centrów Rekrutacji, osoby i chcą skierowania na Komisję Lekarską, aby zmienić kategorię zdrowia z D na A. Także idziemy w zupełnie innym kierunku. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo świadomość tych młodych ludzi już jest zupełnie inna. I tak jak już wspomniałem, kwalifikacja wojskowa nie boli. To jest tylko i wyłącznie założenie ewidencji i ustalenie stanu psychofizycznego dla osób, które chcą wstąpić później do sił zbrojnych. Myślę sobie, że nie tylko, bo to jest też tak dla was taki wstępna taka analiza tego, jak te 250 tysięcy osób, tych młodych osób, właśnie tych 19-latków, w jakiej jest kondycji jak ewentualnie można takich, takie młode osoby zachęcić na przykład do tego, żeby chociażby zapisało się na jakiś kurs dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, czy jakiś inny kurs organizowany, krótki kurs, prawda, na to, żeby spróbować ten wojskowy mundur przymierzyć i Anusz Widelec, te młode roczniki będą chciały potem zasilić szeregi polskiego wojska. Tak, to też się bardzo mocno zmienia. Osoby, które przychodzą na kwalifikację wojskową w ramach tej kwalifikacji również prowadzimy szeroko szeroko rozumianą promocję sił zbrojnych i tego co siły zbrojne oferują tym młodym ludziom i bardzo dużo osób już w tym momencie decyduje się na zasilenie sił zbrojnych i wejście do sił zbrojnych jako osoba, która potencjalnie później może zostać żołnierzem zawodowym. Już wówczas bardzo dużo wniosków wpływa do naszych rekruterów o przyjęcie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy, to, czy też ewentualnie pozyskują informacje dotyczące studiów, które są realizowane w ramach uczelni wojskowych na terenie kraju, czy to we Wrocławiu, Dęblinie, Gdyni, czy też w Warszawie. Także duże zainteresowanie tych osób, które stają na kwalifikacji. Bardzo często te osoby po raz pierwszy stykając się z siłami zbrojnymi, z wojskiem, dowiadują się o możliwościach rozwoju w siłach zbrojnych i tego, co daje wojsko w zakresie wykształcenia. No i teraz wchodzimy w tę fazę najważniejszą tak naprawdę dla takich centrów rekrutacji za to, co Pan odpowiada tak naprawdę, czyli mówimy o tej ofercie. Co rekruterzy mówią takim młodym osobom, na przykład chociażby właśnie takiej kwalifikacji wojskowej? No bo zapewne po sprawdzeniu tego, jaki kto ma stan zdrowia, czym się interesuje, jakie chce studia na przykład kontynuować, czy nie chce kontynuować, to no, na pewno przychodzi ta rozmowa, a może by pan, pani zechciał się zainteresować naszą ofertą, jaka ona jest. Tak, oczywiście we wszystkich 391 komisjach powiatowych, które są na terenie kraju udział biorą również nasi rekruterzy. Rekruterzy, którzy są delegowani z wojskowych centrów rekrutacji i mają olbrzymią wiedzę w zakresie oferty, która jest proponowana przez siły zbrojne. Pierwszym takim elementem to jest niewątpliwie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która realizowana jest w, w tym roku w 11 turnusach na terenie kraju. W różnym przedziale czasowym, jeżeli chodzi o miesięcy. Ta służba trwała do 27 dni i osoba, która idzie na tą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Oprócz benefitów które finansowych, które otrzymuje z tego tytułu, jest to w chwili obecnej kwota 6300 zł za okres przebywania na tym szkoleniu. Ta osoba wchodzi do systemu wojskowego w zakresie pasywnej rezerwy. I oczywiście taka najistotniejsza kwestia, ta przysięga wojskowa, którą wszyscy w tej chwili chcą, chcą odbyć i złożyć przysięgę wojskową. No dobrze, czy są jeszcze jakieś inne modele współpracy, nazwijmy to tak, takim już językiem, powiedzmy, biznesowym, cywila, ochotnika właśnie z Polską Armią? Tego jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę jeszcze inne projekty, które organizowane są w, przez ministra obrony narodowej, w tym przypadku akurat w, przez instytucję, którą mam przyjemność dowodzić. Tutaj oczywiście jest możliwość zasilenia sił zbrodnych i zdobywania wykształcenia w uczelniach wojskowych. Jest w chwili obecnej bardzo duży, duże zainteresowanie tymi uczelniami. Mamy uczelnie we Wrocławiu, mamy uczelnie w Warszawie, w Gdyni i w Dęblinie. Każda z tych uczelni ma inny, inny profil, bo tak jak Wojskowa Akademia Techniczna szkoli w zakresie cyber, cyberprzestrzeni wszystkich kwestii związanych z logistyką, jak również tych tematów technicznych, tak Akademia Marynarki Wojennej kształci na potrzeby wszystkich zawodów związanych z morzem. Zainteresowanie jest bardzo duże. W chwili obecnej uczelnie, można powiedzieć, pękają szwach i z tego się bardzo cieszymy, bo te osoby później rozpoczną służbę jako oficerowie Wojska Polskiego po oczywiście zakończonym procesie kształcenia i szkolenia. Teraz bardzo mocno jest, bardzo duży nacisk, który jest kładziony jest na wojska medyczne i powstanie... Legion jest to był ogłoszony. Tak, nie tak dawno został ogłoszony przez Pana Premiera Władysława Kozinia kamysza Legion Medyczny i widzimy też bardzo duże zainteresowanie właśnie osób, które wykonują zawód stricte związany z medycyną. A jakie to są osoby, wejdę Panu, Panie Pułkowników w słowo, to są osoby w młodym wieku, w średnim, starsze, to są lekarze albo ratownicy medyczni, którzy no mają, nie wiem, sporo czasu wolnego i rozumiem, że chcą się jeszcze bardziej poświęcić, czy bardziej zaangażować no właśnie powiedzmy w taki no, trochę wyższy poziom tego tej, tej służebności dla społeczeństwa, czyli no, w, też w, w ten legion medyczny, który no siłą rzeczy, jak będą jakieś rozkazy, no to będzie wykonywał no, to, co wojsko nakaże. E, tak, to są zarówno lekarze, to są zarówno pielęgniarki, to są to jest cały personel medyczny, ratownicy medyczni, e, którzy chcą z siłami zbrojnymi współpracować i podnosić swoje kwalifikacje. Powstałe wojska medyczne, dowództwo wojsk medycznych w Krakowie, które powstało, w tym kierunku bardzo mocno będzie kształciło właśnie osoby, które będą realizowały bardzo trudny obszar związany z medycyną pola walki. Także tutaj te kwestie są bardzo mocno scentralizowane właśnie na wsparcie sił zbrojnych i zainteresowanie jest bardzo duże. I praktycznie przedział wiekowy jest duży. Tu nie możemy mówić o osobach młodych czy też starszych. Po prostu ten przedział wiekowy jest można powiedzieć w całym wachlarzu od 20 do 60 roku życia. I rozumiem, że jak taki legend medyczny będzie musiał być uruchomiony, to wtedy ci lekarze, pielęgniarki, ratownicy rzucają wszystko to, co robią w cywilu i idą w kamasze. Uh, trochę przesadziłam. Myślę, że pani redaktor troszkę przesadziła. Z tym pójściem w kamasze i straszenie lekarzy, czy straszenie nie personelu medycznego. To jest kwestia odłożenia codziennej pracy. Domyślam się na potrzeby wojska. Tutaj żartobliwie oczywiście można mówić, pójście w kamasze jest to slogan, który był wykorzystywany w sposób niewłaściwy i to jest złe określenie z tego względu, że każdy z nas ma obowiązek obrony ojczyzny i każdy z nas pewne zadania realizuje na rzecz ojczyzny w przypadku, kiedy dojdzie do takiej sytuacji, czyli do kwestii mobilizacji. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że tym, tą grupą docelową nawet w zakresie kwalifikacji wojskowej są u nas kobiety, o których wspomniałem, czyli to 15 tysięcy osób, kobiet, które stają na kwalifikacji wojskowej, to są te wszystkie kierunki i te wszystkie zawody, które są niezbędne dla funkcjonowania sił zbrojnych i to są właśnie yy, zawody medyczne w dużej mierze. Także te osoby po kwalifikacji wojskowej mogą mieć nadany przydział mobilizacyjny i tutaj oczywiście w zakresie tego Legionu Medycznego to są osoby chętne. Osoby chętne, które do nas trafiają, pukają do naszych drzwi, chcą z nami współpracować, być kierowanym na różnego rodzaju kursy specjalistyczne, które pozwolą w dalszej kolejności nam jako siłom zbrojnym korzystania z ich usług i z ich potencjału wiedzy, które posiadają. Panie Pułkowniku, pan mówił o tych uczelniach wojskowych. No tam y, centra rekrutacyjne pukać nie muszą, no bo to są młodzi ludzie, którzy wybierają po prostu y, podejrzewam, że w przyszłą karierę zawodową, wojskową, skoro idą na te stricte y, militarne uczelnie, no, ale jest też ogrom uczelni cywilnych i tam też wypukacie do tych drzwi, chociażby oferując młodym osobom y, udział w takim projekcie, który już znamy, czyli chociażby ta Legia Akademicka. Tak, y, oczywiście Legia akademicka jest to projekt, który jest pod patronatem ministra obrony narodowej. Nie tak dawno, bo w ubiegłym miesiącu minister obrony narodowej podpisał stosowne porozumienie z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, który pozwala nam na dalszą realizację tego projektu. Zainteresowanie tutaj też jest bardzo duże i możemy kształcić zarówno na potrzeby szeregowych podoficerów, jak również korpusu oficerskiego. Studenci przechodząc Cały proces szkolenia w okresie pobierania nauki na studiach, czyli przez pięć lat. Ten pierwszy okres, czyli ten okres, kiedy wchodzi nam student do systemu. Legii akademickiej to jest okres dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli ten 27-dniowy okres szkolenia. Następnie jest podoficerski realizowany w cyklu dwuletnim i następnie oficerski, który jest w kolejnych dwóch latach realizowany. I kończąc studia, ta osoba może legitymować się stopniem podporucznika rezerwy. Czy cywilne władze uczelni patrzą? pozytywnie na tego typu projekt, jak właśnie Legia Akademicka? Czy na przykład wy macie taką zwrotkę, widzicie, że, czy macie takie informacje, że student, który jest też jednocześnie no właśnie takim legionistą, nazwijmy już to tak bardzo o, o, skrótowo, no to na przykład, nie wiem, jest e, bardziej karny, e, lepiej się uczy, e, bardziej się angażuje w projekty naukowe. Teraz tak trochę wymyślam, ale czy rzeczywiście jest takie przełożenie? Uczelnie zainteresowane są współpracą z Siłami Zbrojnymi, z Ministerstwem Obrony Narodowej i bardzo chętnie przystępują do tych projektów. Osoby, które studiują, gdzie też oczywiście w uczelniach, uczelniach wyższych my tą promocję i tą ofertę przedstawiamy, bo wielokrotnie nasi rekruterzy udają się do uczelni celem przedstawienia tej oferty. Także tutaj zainteresowanie zarówno studentów, jak i uczelni jest naprawdę duże, z czego naprawdę się cieszymy, bo jest to duży potencjał dla nas jako sił zbrojnych. Tym bardziej, że te osoby zasilają nasze rezerwy. Rezerwy, które są bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania bezpieczeństwa państwa. I dotyka Pan bardzo ważnego tematu i zagadnienia. Tak naprawdę te rezerwy, one się w ostatnich miesiącach przewijają, jeżeli chodzi o wypowiedzi chociażby polityków, a na pewno polityków związanych z Ministerstwem Obrony Narodowej, że rezerwy to jest podstawa i ciągle kolejni też wojskowi no, zwracają na to uwagę, a apelują nawet, żeby rzeczywiście mocno zawrzeć tego pasa i przygotować się do szkoleń rezerwistów. I mamy zresztą ogłoszony ten rok, rok 2026, właśnie rokiem szkoleń. Rezerwy były, są i będą zawsze bardzo istotne. Yy, to rezerwy wygrywają wszelkiego rodzaju konflikty. Jest to być może słowa, są to słowa być może górnolotne, natomiast tak to wygląda. Szkolenie rezerw jest bardzo istotne z punktu widzenia całego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa i w ten, ten rok, rok 2026 został ogłoszony bodajże dwa dni temu przez pana premiera na konferencji jako rokiem rezerw. My te rezerwy szkolimy, my te rezerwy pozyskujemy i to jest bardzo istotne, bardzo ważne, aby być przygotowany na wszystkie możliwe scenariusze i osoby, które będą wyszkolone będą w tym momencie efektywne. A jak rezerwistów przekonać do tego, żeby no rzeczywiście tak z optymizmem na te szkolenia obowiązkowe, no bo są takie te, które ogłaszacie, żeby się zgłaszali, bo pamiętam w zeszłym roku chociażby duży szum w, w social mediach też po różnych wpisach, że będą, armia będzie brała bardzo dużo osób, które są jakimiś tam rezerwistami z dawnych czasów, że będą obowiązkowe przeszkolenia, że można będzie stracić pracę, no bardzo, bardzo dużo też takich negatywnych głosów się pojawiło, nawet zabierało dowództwo generalne przecież oficjalny głos w tej sprawie uspokajało, że to są cykliczne szkolenia i nie ma się co obawiać, że tutaj nagle zachwiany zostanie ten system cywilnego rynku pracy. Jako szef Wojskowego Centrum Rekrutacji pragnę panią redaktor zapewnić i wszystkich naszych słuchaczy, że szkolenie rezerw to jest nic nowego. Nie ma się czego obawiać, bo to są cykliczne szkolenia, które są planowane przez siły zbrojne, przez właściwych planistów w zakresie zarówno terminów, jak i obszarów tych, które należy w ramach ćwiczeń rezerwy ćwiczyć i aktywować. Tutaj nie ma też jakiegokolwiek zagrożenia dla rynku pracy czy dla osób, które stawiają się na te ćwiczenia rezerwy, bo myślę, że coraz bardziej atrakcyjne te ćwiczenia rezerwy w chwili obecnej są, bo jednostki stawiają bardzo mocno na obszar związany ze szkoleniem tych rezerw. A ja, Czy to jest tak, że jak rezerw, ktoś jest w rezerwie od 20 lat i zostaje powołany na przykład na koniec tego roku na takie szkolenie do tej swojej jednostki macierzystej. To jaka jest szansa, że po tych 20 latach on rzeczywiście będzie w stanie z tym nowoczesnym sprzętem się zapoznać albo chociażby ci, co, którzy będą go szkolić, go dopuszczą do tego sprzętu? No bo to też często było podnoszone swego czasu, że rezerwiści przychodzą i tak naprawdę no, odbębniają jakieś tam obowiązkowe zajęcia i sobie idą do domu. Myślę, że ta kwestia wielokrotnie była już poruszona. Myślę, że ta kwestia też w przestrzeni publicznej wielokrotnie była taką, takim elementem dezinformacji, czy też ewentualnie z wskazywaniem, że wojsko sobie z pewnymi tematami nie radzi. Szanowni Państwo, myślę, że wojsko doskonale wie i planiści, którzy i zarówno planiści, jak i osoby prowadzące te ćwiczenia żołnierzy rezerwy w sposób właściwy y, próbują zaplanować i zrealizować y, wszystkie ćwiczenia tak, aby dana osoba, która jest rezerwistą, jest planowana do wyznaczenia na określone stanowisko w ramach w przypadku mobilizacji, mogła wykonywać swoje zadania w sposób właściwy i rzetelny. No i rozumiem, że kłaniają się tutaj też plany Sztabu Generalnego, bo Sztab Generalny rzeczywiście już kilka razy to informował w przestrzeni publicznej, że chce też właśnie tak uatrakcyjnić nieco te szkolenia dla rezerwistów. Uatrakcyjnienie szkolenia dla rezerwistów, myślę, że to jest też bardzo istotny element i myślę, że koledzy ze Sztabu Generalnego w sposób właściwy zaplanują te szkolenia, te ćwiczenia w taki sposób, aby nie było w przestrzeni publicznej już tak daleko idącej dezinformacji i szerzenia defetyzmu, jak to kiedyś było wskazywane. Panie pułkowniku, na koniec jeszcze chciałam zapytać o jedną bardzo ważną kwestię, bo ona jest też, no może nie słowo modna, to jest akurat nie adekwatny, ale jest bardzo często też poruszana i mówimy tutaj o dronach oczywiście i to w różnym kontekście się o, te, o tej tematyce opowiada, w kontekście zagrożenia, w kontekście zwalczania, w kontekście posiadania narzędzi do tego, żeby wykrywały te wrogie chociażby drony, ale też jest taki Obszar, który jest bliski pańskiemu sercu z racji szefowania właśnie, no, wszystkim oddziałom rekrutacyjnym, czyli mówimy o tych takich oddziałach przeszkolenia wojskowego z nastawieniem na drony właśnie. To jest nowy projekt, on jest dosyć nisko umiejscowiony, mam na myśli, że do dosyć młodych ludzi jest skierowany. I jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji prowadzi projekt ministerialny oddziału przygotowania wojskowego. Tych oddziałów przygotowania wojskowego w skali kraju mamy naprawdę dużo, bo z samych uczniów jest prawie 33 tysiące. W ubiegłym roku decyzją ministra został uruchomiony program oddziału przygotowania wojskowego z dronem, tak zwany OPW z dronem, który dedykowany jest w formie pilotażowej dla 16 szkół, które są w projekcie ministra i te szkoły są wyłoniane po jednej z każdego województwa. I jak ten pilotaż idzie? Mamy już informację? E, tak, oczywiście. Mamy w chwili obecnej przeszkolonych wszystkich y, nauczycieli, którzy realiz, będą realizowali w ramach... Y, przy wsparciu jednostek wojskowych, szkolenie dla uczniów i każda szkoła, która była zainteresowana, oczywiście tutaj zainteresowanie szkół było bardzo duże. Z tego względu, że osoba, która ukończy takie szkolenie w ramach OPW z dronem będzie posiadała stosowne licencje, do, które są wydawane przez władze lotnictwa cywilnego w zakresie możliwości operowania dronem. Także myślę, że to jest bardzo ważne, bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania tych szkół. W szkołach są to grupy 30-osobowe i myślę, że w tym roku, po pierwszym roku funkcjonowania tego pilotażu, ten projekt będzie się rozwijał w dalszej mierze. I będzie kontynuowany. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pułkownik Grzegorz Wawrzękiewicz, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie redaktor. Kafe Armia Powtórka programu Reklama Ależ się...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 Zadbajmy razem o dobrą starość. Ogłoszenie społeczne.